Uczyń coś priorytetem. Uczyń to absolutnym priorytetem. Make something a priority. Make it an absolute priority. Postaw sobie cel. Spraw, by długo oczekiwany cel się ziścił. Make a goal. Make a long goal happen. Stworzyć okazję. Stworzyć wartościową okazję. Make an opportunity. Make a valuable opportunity. Nawiązać kontakt. Nawiązać znaczący kontakt. Make contact. Make meaningful contact. Zrobić wrażenie. Zrobić trwałe wrażenie. Make an impression. Make a lasting impression. Hałasować. Robić nadmierny hałas. Make noise. Make excessive noise. Stwórz zespół. Stwórz silny zespół. Make a team. Make a strong team. Zarabiać pieniądze. Zarabiać znaczne pieniądze. Make money. Make substantial money. Generować koszty. Generować znaczne koszty. Make costs. Make considerable costs. Dokonać strategicznego wyboru. Dokonać strategicznego wyboru o wysokiej stawce. Make a strategic choice. Make a high stakes strategic choice. Uczyń coś priorytetem. Uczyń to absolutnym priorytetem. Make something a priority. Make it an absolute priority.